Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnich Dziadach z lasu. Tak się złożyło, że w ostatnim odcinku z cyklu Dziady z lasu występuje dokładnie ten sam skład osobowy, co w pierwszym. Generalnie rzecz biorąc jest nas czterech. Siedzimy na zupełnie drugim końcu miasta, nad rzeką Jeziorką, niedaleko przepompowni fabrycznej. I cóż, Mogę powiedzieć w tej sytuacji. Jeszcze teraz? No. Generalnie ciągle to samo, idziesz wałem, nie? Masz po prawej rzekę, po lewej. Trochę trochę pamiętasz, my też nie pamiętamy o czym rozmawialiśmy. Jaro, pamiętasz jak pastę żeś holował ze stadniny? No, na wstecz. No, wtedy też było ostro. Trzeba przyznać, szczerze, że... I słuchajcie, przecież on tam totalnie przy stacji benzynowej to poszedł w dół z wału, No. się kurwa dół. To nie tak, że sam. I ten, co no go sam holował, też popełniał. Też, też poleciałem? No ba. Ja pamiętam. Nie, ja był A... to była... Taka hardkorowa impreza dosyć no. trzeba pasę przyznać. widziałem w niedzielę. Ja, ja widziałem też. Z dzieciakiem no, no, no, tak ta ich mała się, ma tam z pół roku. te takie akcje że ten, że mieliśmy wrażenie, że straż pożarna jedzie O, i uciekaliśmy, uciekaliśmy tam w drugą ja. stronę, co teraz jest. No. Ten, to taki ten. Tak, guma opropował nie? Ostatnio mierzyłem za Takiego rasem, pałem. wiecie gdzie? Wiecie gdzie jest. W nie na gasach straż pożarna tylko ta wcześniejsza jak to się też to hmm. się też gasy na Popatrzy, popatrz no to tam niedaleko taki koleś ma podwórko, rolnik taki, my tam z bratem mierzyliśmy. To to był ten rolnik? I on ma ten, e, Rolling Stones, i słuchaj jak to się nazywa, on to ma musi być on w... ma pola w stronę wału, co nie? Tam wiecie, gdzie jest ten krzyż taki, co ten bąk postawił, ten kamień taki upamiętniający jakiś bąka. tam powstańcom, Puścił bąk. bąk bąka, bo... To on mi mówi właśnie, że ten wał to opowiadała mu jego matka, czyli dla jego córki babcia. A dla babcia, wnuczki... że ten wał budowali Niemcy w czasie II wojny światowej i on ten, były tory poukładane i takie wagoniki jeździły nie? i to robili wszyscy rolnicy tu z Habszina, z tych wszystkich wiosek dla Niemców zapitalali. Bo Niemcy myśleli, wiecie, że zdobędą Polskę i sobie Zdobyli będą... Polskę. Nie, ale w sensie, wiesz, że Tam myśleli, momencie, że będą rządzić w ogóle całą kurwa, Europą, kurze, nie? Kurwa, I że będą na tych polach sobie uprawiali. Ten mówi, że ten wał to budowali to Niemcy. To normalnie mówi, był konkretnie robiony, bo w środku jest taki rdzeń z gliny ulepiony, wiecie, bo glina wody nie przepuszcza, nie? I wszystko jest tak, wiecie, na tip tipto podstawione, nie? A tak, jak ale... czy... Minęło kurwa 70 lat. Od no tak, wody. no ale no, wiesz, słuchaj, odbizmy, tak? w Kętrzynie Hitler bunkry postawił i gdyby ich nie wysadziliby, stoją do dzisiaj. Nie? Do no, ale nie. Niemcy mieli łez. to wszystkiego, tak wszystko zrobią, co myślą, nie? Ale w Titaniku to przecież więcej <śmiech> stali w Pierdoliny niż Hitler w Kętrzynie, nie? <śmiech> Żeby to się nie, nie <śmiech> zapało. Poszedł Ja, <śmiech> no, ale w tym na bielaski. A, no. nie, bo oczywiście ci co będą słuchać nie są w temacie nie? A to zapada się ten tytań? już dawno, no, przecież bo, tam wiesz, ściany dlaczego to się nazywa wody? tytań? No, no, to, od tego ksywkę dostał no, no. bo tam zawsze w było, wiesz, No przecież tam było, woda no, zawsze że stoi nie. a pamiętacie, ja pamięci, mpajem, że jak robili? więcej no, wody drenasz, to tam stoi trzy systemy drenacyjne i tak co, co wiosne, 10 cm wody na trawnikach, tam no. nikt piwnicy Dobrze, nie ma. No myślę, też tak samo tylko trochę kopiemy, kurde na działce, beczkę, pompę, wiesz. I już mamy, nie wiem, z pięć tych pomp naokoło chałupę. co CO2 Pompę ciepła Grunt to fosa nie? Dawaj, Michał, tu bliżej, będziecie, wiesz, jest słychać. Ciebaś, browara. No, tak. Różne pompy CO też, no. Cyrkulacyjne, obiegowe. Głębinówki winówki, tak. To jest droga firma. No i jest parę, dobra. Jest parę firm, co robi pompy. Bo jest gruntfos Danfoss. Nie, ale grun, Gruntfoss, nie, Danfoss nie ma chyba pompy Ale jest firma Danfoss taka, taka, taka, taka. No, jest. Ale oni zawory no, robią, zawory głównie jakieś tam różne A bo ty w branży nie, to siedzisz. Tak? ale pompy to grunfos Vilo, KSB takie właśnie do jakichś <grym> do jakichś ścieków czy, czy w domu do tego do centralnego czy co? <grym> J... MMA J... JP2. <grym> lecisz guba Aperty. a się nie masz kurwa ten... bo ciągnie. usiadłeś tymi spodniami czarnymi na tej farbie nie boi nie wiem, Jacku. To się odwróci. Ta, niech się nie odwraca. Ta, tu, odwróć się. Niech się nie odwraca, bo się ten wpierdoli do wody. Dobrze jest. No olej to, co zrobisz? Teraz nic nie naprawy. już jest po sprawie. Czasu nie odwrócisz. Masz focha jakiegoś. Czasu nie odwrócisz, że tak powiem, Baleo Nie, czasu nie oszukasz. Mamusi też nie ale tatę oszukasz, mamę oszukasz ale życia nie oszukasz majelonka nie oszukasz w tym momencie synku zrozumiałem będziemy produkować sedesy porcelanę. i będziemy panami życia być od, synem to, dla sedesów to wysoko postawiona to, to, to, to, tego, poprzeczka od tego momentu synu będziemy pukać w porcelanę <śledzt _> od spodu więc <śledzt _> rzuć mi browara bo Michał, naprawdę jak, jest? Mi Michał jak jest no, Dobrze, jakoś tak się trochę przymuliło. Co to poleciało nie, ta blaszka, nie, nie, nie co, za, co zamyka piwo? A, nie ten. Nie, to wypełnił, wypadku. Gwoździa jakiegoś to był. Do trumny. Tu mam że Teraz to mi się nam to to wskazało. Bombę. Michał, nie zamulaj, no. nie znasz tekstów z filmów. No, no znam, a dawno nie oglądałem. Nie jesteś na czasie, o, teraz poleciało. od piwa. Ty czujecie się jedzim tu ktoś idzie tak. Płynie kajakiem. Ale tak z silnikiem na takiej pełnej petardzie. Teraz może by było tu przepłynąć, no. bo wcześniej ciężko by było przepłynąć kajakiem. Ale są te spływy kajakowe po No ale, tak, ale, ale nie tutaj, A, nie? No nie, do Imberfalu. No tak, ale Zalechanie. tutaj ciężko było kajakiem spłynąć Przepuszne, wcześniej. Ta nie, ta. nie kojarzę. Ale że co? Że jeszcze jeden jakiś jest no przepust na Wimanówce. No, ja Przed no, mostem. No, tak to... nie Teraz jaki ty masz pod koszulek. Wiesz co? Firmowy podkoszulek z poprzedniej firmy. Tak, Jakbyś wziął mi odcinanie no, z na pory, a mosem Tylko a, to, to. To taki tak dyskretny. Ja a dzisiaj zrobiłem to... sprzątanie. Ale z, z różowym komorem. A wiesz kto zaprojektował ten, ten napis? Jest. Normalnie wiesz na paradek. No, a, a wiesz kto zaprojektował ten napis? Ja. I jest opcja, że wiesz. Ja nie chciałem takiego, ale taki koleś od Kiermiń. Nie, żeby wiesz. Nie, wilem nie, Piotrek nie. No weź, no, nie, nie taki w, taki w ogóle weź odej. Ty, zrób rynie, taki, taki jak było dziennik Bridget Jones. Jakieś, no, chyba Cię Bóg opuścił. No, nie no zrób, co to za czcionka? Wy to ja, spadk jest tak jak nie ja. No weź, zrób, no to zrobiłem. ale weź kolory, tak tu wrócił fioletowy i różowy, nie? Jezu, on marudny chłop był, ale stawiał on na swoje. To ja zrobiłem, przyjemnie. ale on, on wymyślił. Kiedyś jak no. będzie jeździć, to wiesz, w tym się nie chce. No autentycznie, kurwa, no fajnie. A jest, nie wiem, wiem jest. czy wam się chwaliłem, w ostatnio rolki kupiłem się. parę tygodni temu. I jak idzie no, ja pierwszy raz tam, nie? nie, no, jeździłem już parę no razy, nie? tak sobie jeżdżę sobie z do końca A tam, co, wiesz, do odlasu. A, rolki. A, rolki, do odlasu i z powrotem. W tamtą stronę jest troszkę pod górkę, więc ciężko się zmęczę. Dojeżdżam do odlasu, to tak jest tam ile tam. pod górę na oborach? Nie no co ty tam wiesz, no za Pawłochem se zawracam. No, to ile tam jest ode mnie, 600 metrów czy coś, nie? A wracam to już tam mam tak bardziej z górki. na rąkach no, po górę? Podejrzewam, że ciężko. Nie, no, nie, nie, nie dałbyś rady. Tak. Tak. normalnie wchodzi. Czy pewnie byś się zatrzymał i byś wchodził takim no, tak. jodełką, nie? Jak, jak, w nartach. jak w nartach, nie? Ty jodełka to twój sojusz. <głos> tak, ale wiesz, ko, wiesz o co chodzi jodełką, jak na nartach podchodzisz, nie? Pod górę. Ja tak na takiej widzę, zasadzie musiał być.. tak Ja to Jak <śmiech> <nie>. <śmiech> tak, tak, ten na iluzję. szczudłach? W ogóle, kurwa. Mam wizję iluzję. Tak. Słuchaj, Akszyn jak to się nazywa. Jest? Mam projekcję astralną wizję seksualną. Mhm. Coś miałem powiedzieć? A, widziałem ostatnio z tobą miaraz no, wczoraj gościa, co mhm. miał te, tak jak Donart, nie jak na biegówkach bieg. Na takich, no wczoraj jak jechaliśmy no na rowerami, No to nie zła opcja, nie? Wiesz, jak kawałek nart, biegówek no i tam, kółka na końcu i gościu z kijkami normalnie no, jechał, normalnie. wiesz, jak na nartach Coś takiego. Nie? No, to no. Kiedyś, no. Takim A te kółka popielą. takie duże dosyć są, to nie? Większe niż do rolek generalnie i to dużo większe. Nie, no dużo. To one są na takiej wielkości, jak miały, jako dziecko, takie dziecko miałeś 120, takie dwa koła, żeby się nie przewrócić, nie? nie? To to, ten, to takie. I musiałbyś po jakimś asfalcie biegać, bo Ta, chyba tak to kostce to by było nie zajebiście ciężko, nie. kostką wszędzie chodniki wyłożone, no. nie nie pojedziesz inaczej, jak ja pojezdni. No nie ma siły. Nie no, ale wiesz, żeby się dobrze jechało to po jakimś asfalcie tylko, nie? No po asfalcie dobrze się, na rolkach no. też się jeździ. Wiesz, jak masz duże kółka, też jest inaczej, nie? To pójdziesz po innym terenie. Ale na rolkach, na przykład po chodnikach się w Konstancinie nie da, bo wszystko jest z kost... wzdłuż biegu, no tak, no. z kostki, mhm. prosto i, I tak wpadasz jak w, się jeździło, no, w kostkę, jak w kolejny no. wpadasz na jak jeździ. Dlaczego nie. nie robią asfaltu wszędzie, tylko tą kostką, Wiesz, wykładam, matyska, to, bo to to nie ma problemu jechać po chodniku. Jest nie? są ścieżki rowerowe, asfaltowe przynajmniej. No proste. Równa, a dobrze ale trzyma na zakrętach, a na kostce trochę piachu. Jeśli chodzi o ścieżki i chodniki, to asfalt wyszedł z mody, już nikt nie robi. Ale wraca, wraca, wraca. Ale właśnie do takich, tych fajniejszych. Znaczy, ścieżki znaczy, rowerowe już znowu leją z asfaltu. Skostki z z z jest nazwane. lepszy, bo lepiej woda odprowadza, nie? Co? Jakiś z kostki. No Tam tak, ścieżka no, ale rowerowa, trzeba użyć. Je ja ci cały, cały czas bo... No tak, ale oni e dlatego to robić, to się nie pałowa. Ja jadę, ja jadę, jadę po ten, ja po kostce, nawet górale. mi mnie to denerwuje, nie? Bo ten, bo cię brzęczy, wiesz, ten rower. Ale kurwa, ścieżki dla rowerów już pewnie powoli będą to na bo lepiej się jeździć. SGGW nie? zrobili tą ulicę i jest taka nowa ścieżka z rowerów, dla rowerów zrobiona, co później tam do Kena prowadzi. Hmm. nie? Barwi. bo wiecie co jest wylana takim jak e, taki. takim właśnie takim jakby guma mieszanka gumy z czegoś tartan jak czasami taki dagi, taki no. tartan, ale właśnie jak się wykłada teraz jakieś placę boiska, place zabaw, tak placę zabaw jest, tego nie. typu, nie? Ale, ale powiem ale ci, ci, że się rowerkiem nie. się idzie po tym ładnie. Ale to wie? masz ciąg po prostu, no. bo to ładnie się wie, trzyma. Dokładnie, z tym, no. że to też się trochę męczysz, bo wiesz masz przyczepność, ale, góra, ale powiem ci, ale że są takie proporcje tej gumy dobrane, że tak nie odczuwasz tego, wiesz? Ale idzie się, ale idzie się po tym ładnie, rower Natomiast ci tak nie pije, jest tak, wiesz tak, wiesz, no. to, wiesz, masz nierówności czy coś, Aha. to ci się ugnie ładnie dokładnie znak nierówności poprzecznej hmm. społecznej no. no to Przerwa. niemieckiego daliśmy gadaliśmy to... Niemiecki jaki to ten, ten... no w fladze nie, nie pamiętam już <laughs> sam nagrywałeś Kurde. jest czarne, opcje. czerwone i żółte, tak? tak? Czy pomarańczowe, jak to nie, jest? Tak, żółte. Też żółty. No i co z tą flagą? Zobacz. Mam no, opcje fałszywe kolory. Nie? No widzę. Ja raz jest fioletowy. Nie, nie to nie jest negatyw. Ja Pokaż jak po... masz fałszywe kolory, nie? Ale pokaż zobacz tam, co, co czerwo... Zobacz, co robi z czerwonym. A, że w ogóle w trakcie robienia Zobacz, guma, wiecie. jest czerwony rękaw, a zobacz, jaki pokazuje. Jest niebieski, tak odbija Ci kolor wiem, bo... na Prz... Robi ten, no. Ale ja Ci zaraz pokażę negatyw w tym negatywie. Dajesz, o, dobrze zrobił. Ja raz, no, raz zrobił by. zdjęcie typu Sweetfocia na, na nasz Tu jest negatyw. na Facebooka wrzucę. Nie no. No, jest... <grym> piękny Jarek, będziesz miał. To jest negatyw. <grym> jak mi prześlesz przez Bluetooth, to ci zaraz na Face'a wrzucę. Nie Zobacz, nie guma. Face na Face'a może z swojego To, nie, to jest negatyw, nie zrobię ci zdjęcie i zobaczysz, że ja, To jest negatyw. Szpanują panują telefonami, którzy telefon... pociągali. Ja, no, kurwa, ja dla tego aparatu nie wziąłem w ogóle. A po co ci aparat jak masz aparat w telefonie. Ale kurwa gorszy no, robi. Oczywiście, no, że robi no, bo A Telefon zawsze będzie robił. No. Proszę cię, no. Natomiast no, wiesz, no. Tu nie, nie proszę cię. Ale, ale podobno. Ty jesteś na No widzę, no to teraz odwróć kolory i będziesz miał ładne, wiem, ja, no. no, Zobacz, jest negatyw. Mhm. napad. No, Miałem taki no, telefon no, jak ty masz. Dwa lata go używałem. Bardzo dobry model, naprawdę. No, I też się pochwaliłem Chwaliłem się. Sobie. Nie, a ja no tak potem jak... się przysiadłem na smartfony, ale to wiesz to, no, kwestia tego, że to akurat ja, bo ja no nie, ja zawsze siedzę w, w, troszeczkę w nowinkach i w elektronice. a mam takie zdjęcie z, z warszawskiej tam spod CPN-u właśnie w sepki wtedy, co żeśmy, pętasz jeździli zaraz po wejściu do Unii co mam, to cykl zdjęć na przykład pod, ten, pod ceną paliwa, że paliwo, tam. Trzy z czymś? Tak, No. Że, o Jezu, takie drogie, o Jezu, takie drogie do Unii weszliśmy. Trzy z czymś paliwo. A teraz już tu, do... idź, pędź. E, Michał, odbierasz MMS-y? Mam aparat, mam, powiem ci, że Ja odbieram pod nie od po, e, pod, Podaj mi numer swój. A nie masz bluetootha w tym? tym mam, to ty nie mi podaj, to ja do ciebie być. zadzwonię, wiesz, bo ja to nie Mam no. <laughs> Ale nie mogę teraz, bo Bartek nagrywa, nie chcę, żeby wszyscy słyszeli A, no, e, mój tak. numer telefonu. Ej, no to... ogóle mu SMS, numer. rapisz mu na kartę. E, 516. No. Tak, ten... Zagłuszam, zagłuszam, zagłuszam, 505. 519. 519. 997. I ja Dobry. No nie właśnie. Dobry. Mam. Co ty masz, jakieś plusa? Plusa, no. Nie, wszyscy mają plusy. spadł no, to... bluetootha i już. masz um... Ja to masz w ogóle telefon prawie nie używał. Pamiętacie nie, jak gdzieś u um... Jarasa siedzieli w komórce i się wymienialiśmy zdjęciami na bluetoothie? Mhm. Pierwsza podjara jakaś taka z sprzętem. To w hen lat temu, co e, wrzucałem zdjęcia e, twojej gry Batman. No To z dwa lata temu było w lato. Z trzy albo lepiej. Nie, dwa lata temu. No dobrze, Właśnie. no może no. I ten. Nie no, już kurwa robiliśmy wszystkie zdjęcia Ale mówię o Bluetoothie. Odpal Aha. Bluetootha i podaj zdjęcie zaraz udostępnimy tutaj coś. Gdzie już chcesz rzucać w Gdzie Idziesz Michał? Prosta. Nigdzie, nie idę się rzucać. Ja mogę coś takiego zrobić no widzę, no tak solaryzacja Solary. tak zwana no nie, Predator to no, był jak przepalał więcej ten. kolorów miał Tomas zobaczyć no. więcej kolorów miał, ale no. też jest taki hmm? Predator to widział w, ten, w podczerwieni nie? No. z tymi aparatami trochę odchodzą już od tych super tam, tych pikseli, tych matryc że te znaczy, dochodzą proszę Cię, no, opcja jest taka, że matryca ileś tam no. megapikseli to generalnie niewiele Ci zrobi Wiesz i teraz podobno szukają tych pierwszych cyfrówek już powoli wiesz. Szukają szczęścią. No, no nie wiem, ja dostałem na przykład od szwagierki jakiś czas temu tak w grudniu chyba z okazji yy, Bożego Narodzenia aparat na klisze. Białoruski białomo, agat. I walę sobie kliszę normalnie, skanowanie potem i tak dalej. No to wiadomo, że nie będę wywoływał. Bardzo fajne rzeczy wychodzą, a powiem kumpel, ci. wiesz, z takiego Nerdowski jakiś aparat taki dostał od wuj, ale taki klasy fotoreporterskiej, nie, na tajstowskich szkłach. I jest na taką większą kliszę, taką, wiesz, nie, Tą taką, Wiem, nie na no mało No i robię obrazko, zdjęcia, więc sam wychował czarno białe ale no super, no te zdjęcia zajebiste, naprawdę. No proszę, naprawdę. no i siedzimy tutaj, ja w międzyczasie nawet nie założyłem, kiedy zdjęcie poszło, na fejsa. I nie ma, nie ma, nie ma. I ma te zdjęcia takie, wie, no? wiesz, z tych piecówek wszyscy zdjęcie przy... te zdjęcia, i na tak tych, dalej. Ja, nawet, ja to nazywam sprzętowy Instagram. Nawet, nawet nie zauważyłem, jarają, kiedy aparat zrobił softy do telefonów, które, wiesz, robią różne rzeczy. A tam mam sprzętowo, przepalone. Ale fajne ja już, zdjęcia, zdjęcia dzieciaków. Tyle, że tak mhm. mam problem, bo ręcznie ostrość się ustawia i trochę ten bywa bida. Także to, to jest zabawa. O, proszę bardzo. Doszło do Ciebie? No, no toś... ją nie A, no. Jak Tylko tagować tutaj A. nie mam no, Michał, bardzo jak. Ja u mnie mogą wysyłać sms -y, Pokaż to zdjęcie, a? W dół pociągnij. Pionowa ustaw i w dół pociągnij. Widzę, widzę. Pięknie wyszedł. Do a Wójt doszło do, do Ciebie? Jakieś podwiedzyło. No, bo to jest sepi zrobiona. Ej, no to mogę. Co? Do, co oprócz od, do pionu. Do, do, no. do, do tego drugiego pionu. Trzeba, tego drugiego. drugiego, drugiego. No ja o, widzę, I teraz no, widzisz. No i jak? A jednak jest. Nie, spoko. No to widzisz, no to Tu od razu nie mówię, że masz taką opcję, że do Facebooka lubię to od razu automatycznie. No tak. Ja mam wyślij do Boga o opcji. Mogę to nacisnąć? No. Nacisnąłem i co? No i już Ale to nie ja, jest. Ale, ale to ja Ale to No tak, ale to, pewnie, to zdjęcie nie jest jeszcze na Czyż? Facebooku. jest na Facebooku, oglądasz z Facebooka. Aj, no to robi. ty wrzucasz ale wszystkie zdjęcia od razu wrzucasz nie, na ten. No, nie od razu, guma Przysz, mnie nie pokierał, ale chyba dobre. Ale robi to wrzuciłem, filmy, bo jest ja? dobrze. Nie wiem, kręci a, nie w HD, ale nie dałeś jakiś komentarz? Nie, po prostu wrzuciłem. No, No jest opcja, ja wiem, że na coś nie się dzieje. No ja weź, wyszli mi ten na telefon, zobaczymy. Zobaczymy. No, może, bo jest niebogie, jest. Nie ma, nie ma. Nie da ale. Nie Nie ma no nie ma. Nie ma, nie? Nie, ja mówię, wiem, ale ja nie wiem, no, ja to no, no, no, no, nie wiem, no mówię chyba, ale jest wszystko. na pewno to, że no. numer do żony, żeby zdjęcia przesłać. Kurna. No weź pokaż. Uta się jest sfotografował A tak, jak się światło, ja tak bym Historia przyjdzie. O, idzie, idzie, idzie. Mhm. No i bardzo dobrze, no i panowie. No i świat się kręci Statywem Czarnuchu. Ciąg negatyw przyszedł jest. MMS normalnie no. No, no, no tak jest, no pokaz, pokaz, pokaz byś nie widział, sam <gry> to ale butterfly... wiesz co, to wygląda jako kładka Mike Gautfield wszystko ci wygląda i, i, i słyszysz nie, kurwa wiesz, na tą blutę udostępnianie płyta... w bluetooth wysłano hmm. wiem, która była wysyłanie tangi. wideo 0% no mówię, bo to ma 120 mega, dobra stop <try inkles USA> Dobra, nie będę ci tego wysłał, wyśleć ci to przez internet. Weź cofnij i puść to, co ja raz nie bym zrobił. No, no weź, no, tak, no, nie będziemy tego słuchali, słuchali. No, tak. chcę usłyszeć jak to brzmi, nie rób sobie jaj. No, no i nadchodzi taki moment, w niepodległej Polsce. Taka chwila, kiedy trzeba sobie powiedzieć ostatecznie, że to jest ee, koniec dziadów z lasu. Zaczęliśmy tak, możemy iść. Z półtora roku temu. Wolności, wolność i swobodę. Trochę czasu minęło. Dziewczyna młoda. Ja nie mam I nic do, do powiedzenia. Zabawa. Na ten jedzie samochodem. Widziałeś broń, mu przestawiał na głowę. On go zabije, o boże. Ale może tak coś z sensem. Ale o czym? Miał być na zakończeniu. No na zakończenie, właśnie. Coś Ktoś z sensem. już o czym powiedzieć. Ja piszę sobie smsa. Tak na zakończenie. Nie dam Przez rady, chłopaki, licę. nie dam rady. Chyba, że jeszcze na piwo pójdziemy. No myśl, że... no, my... Wykrzesałbyś być z siebie. I myślę, że pytanie. na tym nie. należałoby zakończyć.